Dzień dobry wszystkim. Mi przypada lato dzisiaj, ale wiecie, ja myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy sobie zdali sprawę, bo wiecie, bo wiecie, my mamy obraz pór roku według tego, jak jest w Polsce, prawda? Jednak jak czytamy Biblię, pory roku w Izraelu wyglądały troszeczkę inaczej. Więc dobrze jest wiedzieć, jakie były pory roku w Izraelu, bo to nam pomoże lepiej zrozumieć Biblię, lepiej zrozumieć Stary Testament, Wiecie, pory roku wiązały się z cyklem siewu i zbierania. Więc dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, jak wyglądało właśnie pory roku w Izraelu. Wiecie, Izrael jest dosyć zróżnicowany, jeśli chodzi o klimat, ale w większości jednak jest on ten sam i szczególnie w, w pobliżu Jerozolizmy jest ten sam, a wiemy, że Jerozolima dla Żydów była miastem świętym, była stolicą i również, wiecie, w Królestwie Mesjańskim Jerozolima będzie stolicą świata. Więc to jest bardzo ważne miejsce dla Boga, bardzo ważne miejsce dla Biblii, bardzo ważne miejsce w historii. Wiecie, jeśli chodzi o klimat w Izraelu i pory roku w Izraelu, to de facto tam były tylko dwie zasadnicze pory roku. Pierwsza z nich to pora zimowa, zwana też porą deszczową. Ona trwała mniej więcej od przełomu, Września, października do marca, kwietnia, prawda, i, i to był czas, kiedy słońce słabo świeciło, natomiast często padał deszcz. To była taka deszczowa, zimna pora, jeśli dla kogoś plus 10 jest czymś zimnym, prawda. Natomiast pora letnia charakteryzowała się tym, że była to pora sucha. Była to też zwana pora sucha, trwała od połowy, mniej więcej przełom marca, kwietnia do wrzesień, październik i charakteryzowała się w tym, że no raczej nie padał deszcz. Można powiedzieć, że bardzo często nie padał deszcz. Można też powiedzieć, że jak spadł wtedy deszcz, to był cud. My mamy jeszcze jesień i wiosnę, prawda? I można powiedzieć, że coś podobnego jest było w klimacie Izraela, tylko kwestia jest taka, że te pory przejściowe są tam bardzo subtelne, trwają dosłownie od tygodnia do góra miesiąc. Także ten przeskok między porą zimową, a letnią jest taki dość gwałtowny tam. Tak więc właśnie to, co głównie rozróżnia lato i zimę w Izraelu, to fakt, czy pada, czy nie pada. Także to jest podstawowy, podstawowa sprawa i deszcz jest tam kluczowy. Wiecie, my żyjemy w innym klimacie, więc dla nas woda znaczy ma inną wartość niż wartość dla ludzi wschod, dla, wartość dla ludzi w Izraelu. I wiecie, jeśli chodzi o cykl pory roku w Izraelu, to wiecie, dla nas to co jest początkiem? Wiosna, tak? Natomiast dla Izraelity początkiem cyklu był, był właśnie przełom paździer... września, października. Ten krótki okres zaczynał się tym, że po suchym lecie następowało coś, co się nazywało deszczem jesiennym, czy też wczesnym deszczem. I tu też ważna uwaga, wiecie, bo kiedy my myślimy o wczesnym deszczu, to co nam się narzuca? Wiosna, nie? A natomiast w Izraelu tym wczesnym deszczem było właśnie ten wczesny deszcz w okresie jesieni. I ten deszcz był o tyle ważny, że wiecie, ziemia po gorącym, suchym lecie była spieczona, twarda jak beton. Wiecie, gdyby nie deszcz, to nie można było w ogóle by tam orać, już nie mówiąc o zasiewaniu czegokolwiek. Więc kiedy na przełomie września, października zaczynał się ten właśnie krótki okres przejściowy, zwany deszcz, deszczem jesiennym właśnie. I to był początek dla właśnie siewu. Wtedy siano. Później trwała zima, właśnie padał większy, mniejszy deszcz. To był taki okres oczekiwania. Spędzano bydło do obór, jeśli tam takie były, bo tak to normalnie to je wypasano gdzieś tam, na halach, nie wiem, czy tam hale były, ale wiecie, o co chodzi, tak? I nadchodził właśnie ten przełom okresu między marcem a kwietniem i to był taki szczególny czas, bo okej, okay, o ile padało przez cały ten okres zimy, to ten końcowy deszcz, zwany deszczem wiosennym, czy też późnym deszczem, to była po prostu jedna wielka nawałnica. I o ile wiecie, deszcz, wczesny deszcz pozwalał na to, żeby w ogóle cokolwiek zasiać, o tyle późny deszcz sprawiał, że nagle plony, czy też zasiew dostawał gwałtownego, że tak powiem, zastrzyku wody i te plony wybuchały. Od jakości deszczu zależała jakość plonów, jakość żniw. No i później zaczynał się właśnie ten króciutki okres przejściowy i w zasadzie od razu słońce wyskakiwało w kwietniu i już prażyło do końca, no praktycznie do września. Tak więc... Dobrze jest właśnie sobie zdać sprawę, jak ten cykl przebiegał. No i zaczynał się okres żniw od mniej więcej marca, kwietnia. Wiecie, tam żniwa były potrójne, można tak powiedzieć. Na pierwszy ogień, że tak powiem, pierwszy rodzaj żniw to było zboże. To były najważniejsze żniwa. One trwały od marca do początku czerwca. Wtedy zbierano jęczmień, pszenicę, w zasadzie te wszystkie zboża, które były podstawą żywienia. Później był sezon na wczesne figi i to, co ważne, drugi rodzaj żniw, to winogrona. Były bardzo ważne w Izraelu. je zbierano między, powiedzmy, końcem maja a lipcem, również jakieś inne owoce letnie, daktyle, ale trzeci rodzaj, rodzaj właśnie żniw, który był bardzo ważny, to na końcu zbierano oliwki. Oliwki zbierano wrzesień, październik, nawet jeszcze w listopadzie. Znaczy zbierano, po prostu otrząsano drzewka, oliwki spadały. I wiecie, dobrze jest wiedzieć właśnie o porach roku w Izraelu i o żniwach w Izraelu, bo wiecie, to ma znaczenie prorocze. Bóg przez pory roku w Izraelu mówi, Bóg przez żniwa w Izraelu mówi. Wiecie, On mówi na przykład o czasach ostatecznych. Dzisiaj się tym nie będziemy zajmować, ale w tym, jak wyglądała właśnie zawsze i żniwa w Izraelu, Bóg obrazuje to, jak będą wyglądać czasy końca na przykład. Tak więc my widzimy, że jest pewna różnica, jeśli chodzi o pory roku w Polsce i w Izraelu. Jak również jest różnica w postrzeganiu pór roku przez Polaka i Izraelitę, który tam mieszka. Kiedy zaczyna się wiosna, nie wiem jak wam, ale mi się robi dobrze, robi się przyjemnie, uśmiech wyskakuje na oblicze, prawda? Natomiast kiedy kończy się lato, Sierpień, wrzesień się zaczyna, zaczyna smutnieć. Z nostalgią wspominać te dni letnie i z przykrością myśleć o nadchodzących dniach jesiennych, później zimowych. Tak zresztą myśli myślenie e, przeciętny Polak. A jak myśli Izraelita? Jeśli chodzi o przyście lat, to, to dość podobnie, choć nie z aż takim entuzjazmem jak Polak. I głównie myśli o tym okresie letnim ze względu na żniwa. Ze względu na to, że będzie zbierał w końcu to, to, to, co siał. Natomiast kiedy kończy się lato, to nie jest tak jak u Polaka, że wiecie, smutnie i tak dalej. Kiedy kończy się lato, Izraelita jest podekscytowany. Słyszałem o pewne opowiadanie Polaka, który to się jeszcze dzisiaj dzieje, że Izraelici w ten sposób reagują, kiedy był we wrześniu na wycieczce w Jerozolimie. Tak i on siedział sobie w kawiarni. I w pewnym momencie taki wstrząśnięty, bo nagle wszyscy się tam zerwali i wybiegają na podwórko. On tam myśli, co, co się dzieje, jakiś zamach, czy co tam, nie? Wiecie, a, a tam Żydzi wybiegli i zaczęli tańczyć jak dzieci, skakać. Niektórzy wołali błogosławieństwo, błogosławieństwo. Wiecie, co się działo? To był ten pierwszy deszcz, ten wczesny deszcz. To była właśnie reakcja Izraelity. I my musimy, wiecie, to rozumieć, jak cenny był deszcz, dla Izraelity, jak cenny był deszcz dla Izraela. Teraz może są troszeczkę inne czasy, ale właśnie w czasach biblijnych deszcz, rodzaj deszczu, to był być albo nie być dla Izraela. Właśnie to, że tam niektórzy Izraelici krzyczą błogosławieństwo, błogosławieństwo, bo dla Izraelity deszcz jest synonimem błogosławieństwa. I kiedy na przykład czytamy Malachiatrza 3,10, ten słynny fragment o dziesięcinie, tam między innymi Bóg mówi, wypróbujcie mnie, czy nie otworzę okien niebieskich i nie wyleje na was błogosławieństwa ponad miarę. Tak i my naszym europejskim myśleniem się zastanawiamy, co to jest to błogosławieństwo prawda, jakieś okna niebieskie. Bóg wygląda przez nie i patrzy, o co chodzi. A wiecie, w oryginale te okna niebieskie to są po prostu śluzy takie powstrzymujące wodę, tak jak na tamach. Podnosi się śluzę i chlusta woda. I tym błogosławieństwem, o którym właśnie mówił Malachiasz, po prostu był deszcz. Dla Izraelity brak deszczu kojarzy się z przekleństwem. Brak deszczu we właściwym czasie, to też jest ważne, bo Izraelici nie lubili za bardzo lata, mieli mieszane uczucia co do niego, bo zdawali sobie sprawę, że owszem są zbiory, ale to też jest okres spory suchej, gdzie nie ma deszczu. I nie wiem w ogóle, czy się zastanawialiście, dlaczego Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu i wprowadził do Kanaanu. Bo tak naprawdę, no właśnie, Kanaan, ziemia obiecana, ziemia mlekiem i miodem płynąca, ale wiecie, normalne cywilizacje wtedy osiedlały się wzdłuż dużych rzek, prawda? Życie kwitło czy w, czy w Egipcie, czy w Mezopotamii, prawda? Po prostu rozwijało się wzdłuż płynących rzek, które zawsze były pewne, zawsze było wiadomo, że one będą płynąć i właśnie z tych rzek nawadniano pola. A wiecie, w Kanaanie to owszem był Jordan i może jeszcze parę innych rzek, ale ukształtowanie terenu nie pozwalało za bardzo na to, żeby nawadniać pola. Więc dlaczego Bóg wprowadził Izraelitów w takie miejsce? Przeczytajmy sobie 5 Mojżeszowa 11, 10, 14. Gdyż ziemia, do której idziecie, aby ją posiąść, nie jest taką jak ziemia egipska, skąd wyszliście, która zastawszy swoim ziarnem, nawadniałeś swoimi nogami jak ogród warzywny, czyli po prostu robiłeś takie kanały, prawda, udeptywałeś i można było nawodnieć pola. Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin zraszana z nieba wodą deszczu. Jest, ta jest to ziemia, o którą Pan Bóg Twój się troszczy, stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga Twego, od początku roku do końca roku. A zatem jeśli słuchać będziecie moich przykazań, które ja Wam dziś daję mówiąc Pana Boga Waszego i służąc Mu z całego serca swego i swojej duszy, to On będzie spuszczał deszcz na Waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny i wiosenny, a Ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz, czyli winogrona i swoją oliwę. Tak więc my widzimy, Bóg wprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej. wiecie, oni byli tak naprawdę zależni od deszczu, czyli od Bożej interwencji. To nie było miejsce, gdzie płynęła sobie rzeka i zawsze, czy, czy, czy więcej, czy mniej, będzie można było nawodnić. Tak jak inne ludy, Izrael owszem miał system kanałów, które nawadniały pola, ale wiecie, to były inne kanały niż, niż to było w innych krajach, które miały rzeki. Kanały w innych krajach po prostu były zasilane z płynącej, rwącej rzeki. Czy w Egipcie, czy w Mezopotamii, natomiast w Izraelu liczono po prostu na deszcz. I kwestia była taka, jeśli Izrael miał dobrą relację z Bogiem, to deszcz padał. Jeśli nie miał dobrej relacji z Bogiem, deszcz nie padał. My pamiętamy tą historię za czasów Eliasza, kiedy przez 3,5 roku nie padał deszcz. Wiecie, to było zabójstwo dla Izraela. To to była porażka. Ale wiecie, dlaczego tak się działo? No dlatego, że Izrael odwrócił się od Boga. I wiecie, tak naprawdę Mojżesz w pewnym momencie zrozumiał, że tak naprawdę to, że Bóg prowadzi ich do ziemi obiecanej, to nie chodzi o to, jaka to będzie ziemia. To mogłaby być Syberia, to mogłaby być Polska, ale ważne było to, że to miejsce miało szczególne baczenie Boże, szczególną Bożą obecność. I tak naprawdę tym dziedzictwem, tą Ziemią obiecaną dla Izraela, był ostatecznie Jachwę, Bóg. Dla Izraela deszcz był kluczowy. Dla Izraelity była właśnie błogosławieństwem woda. A z czym kojarzy się woda w Nowym Przymierzu, powiedzcie mi? Z Duchem Świętym, prawda? Kiedy my zrozumiemy, czym był deszcz dla Izraela, zrozumiemy, kim Duch Święty jest dla nas. Amen? I kiedy wiecie... Bóg wylewa swego ducha, to jest to przyrównane do deszczu, tak? Wiecie, jeśli chodzi o jakby historię chrześcijaństwa, deszcz jesienny miał miejsce, czyli ten wczesny deszcz, miał miejsce w dniu pięćdziesiątnicy tych 120 zebrało się w Wieczerniku i wtedy miał miejsce pierwsze wylanie Ducha Świętego. To był wczesny deszcz. Późny deszcz chyba jeszcze nie miał miejsca w historii świata. Jeszcze czekamy na ten deszcz. Nie wiem, nie wiem, jak blisko jesteśmy tego deszczu. Chyba nikt nie wie, ale myślę, że jest bliżej niż dalej. Druga rzecz. Wiecie, cykl deszczu może jest również możliwy do doświadczenia dla każdej społeczności. Nie wiem, czy pamiętacie ten moment w 18 rozdziale dziejów apostolskich, kiedy Paweł obchodził wyżyny Efezu i spotkał tam dwunastu ludzi, tam spytał ich, czy wy słyszeliście coś o Jezusie, czy, czy w ogóle jesteście ochrzczeni w Duchu Świętym? I kiedy dowiedział się, że nie, to po prostu położył na nich ręce. Pierwsze 12 osób zostało ochrzczonych Duchem Świętym. Wiecie, to był ten wczesny deszcz dla Efezu. Ja myślę też, że wczesny deszcz miał miejsce również w Kamiennej Górze. Teraz w XIX rozdziale, jak czytamy dzieje apostolskie, jest opisane potężne przebudzenie, to jest mniej więcej 3-4 lata po tym, jak Paweł obchodził wyżynne okolice za pierwszym razem w Efezu, miał miejsce potężne przebudzenie, wylanie Ducha Świętego, kilkadziesiąt tysięcy osób nawróconych. Wiecie, to był późny deszcz dla Efezu. Ja myślę, że w Kamiennej Górze jeszcze nie było późnego deszczu, prawda? I myślę, że czekamy na ten późny deszcz. I teraz, jak Duch Święty jest porównany do deszczu, Izajasz 44, 3, 4, przeczytajmy sobie. Wiecie, ja byłem naprawdę zaskoczony, rozdarty tym, który fragment ze Starego Testamentu wybrać, ponieważ na temat deszczu jest tak wiele tam. A jest tak wiele dlatego, że dla Izraela deszcz był po prostu no, no, kluczowy, bardzo ważny. Przeczytajmy sobie Izajasz 44, 3, 4, Gdyż wleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wleję mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje lato latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak to pole nad ruczajami. Księga Izajasza już jest zwana Piątą Ewangelią. Deszcz był czymś proroczym na temat Ducha Świętego. Zresztą wiecie, kiedy, kiedy apostoł Piotr wystąpił w czasie Pięćdziesiątnicy, co on zacytował? Księga Joela, prawda? Pamiętacie? Wyleje mego ducha na wszelkie ciało. A zobaczmy, co jest przed tym wyleje mego ducha na wszelkie ciało. Joel 223 24 A wy dzieci Syjonu wykrzykujcie radośnie i wezelcie się w Panu swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześlę wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. Klepiska będą pełne zboża, a prasy pływać będą moszczem i oliwą. Znowu te trzy prawda, rodzaje żniw. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańca, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycić się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów i mój lud nigdy nie zazna wstydu. I poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja Pan jestem waszym Bogiem, nie ma innego i lud mój nigdy nie zazna wstydu. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i to jest dalej to, co znamy. Więc widzimy, że deszcz jest powiązany z tą symboliką Ducha Świętego. Ponieważ miałem mówić o lecie, to ważne jest, żebyśmy zapamiętali, że dla Izraelity lato kojarzyło się z dwiema rzeczami. Po pierwsze ze żniwami, zbiorami oraz z suchą, brakiem deszczu, spękaną, twardą ziemią. Tak więc wiecie, Izraelita miał mieszane uczucia co do lata, Wiecie, kiedy Dawid pisał, tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, ciebie pragnie dusza moja, do ciebie tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bezwodna, spękana. On wiedział, o czym mówi, bo on to widział w okresie letnim. To jest obraz jakby jego pragnienia Boga, jego obecności, bo on był świadomy, czym było lato w tym czasie i z czym się wiązało. I tak samo, wiecie, w naszym życiu będą miały miejsce, sezony suszy. Miejsc bezwodnych, gdzie wydaje się, że czegoś nam brakuje. Gdzieś jest ta suchość w naszym życiu. I to nie jest złe miejsce. To nie jest niewłaściwe miejsce, bo wiecie, kiedy czujesz brak, no właśnie, dlaczego dla Izraelity deszcz jest tak cenny, a dla nas to jest takie nie? Dlatego, że oni doświadczając braku, i później nagle, po jakimś dłuższym czasie, mając to, czego pragną, po prostu są w stanie to docenić. Jest coś takiego, że dopóki mamy pod dostatkiem czegoś, to, to jest okej, okay, to jest normalne, to jest oczywiste, ale kiedyś coś nam jest zabrane, kiedy coś znika, zaczynamy to cenić. Czasami może nawet sobie pluć w brodę, dlaczego tak o to nie dbaliśmy wcześniej, tak jak moglibyśmy to robić, prawda? Tak jak widzicie, miejsce braku nie jest miejscem złym. Ono może nam pomóc, może nam pomóc ustawić odpowiednie priorytety. Miejsce suszy, miejsce właśnie braku nie jest czymś złym, ale wiecie, to jest takie miejsce, gdzie wiele zależy od twojej postawy. Jak ty podejdziesz do tego tematu? No wiecie, możemy na, na wiele sposobów do tego podejść, ale kiedy jesteśmy w miejscu braku, w miejscu suszy, kiedy jesteśmy spragnieni czegoś, to to sprawia, że jesteśmy gotowi, gotowi przyjąć deszcz. Tak więc dlatego to nie jest złe miejsce. Wiecie, to nie jest tak, że Bóg nam coś zabiera. Najczęściej w miejscu braku znajdujemy się przez nasze własne wcześniejsze decyzje. To jest właśnie to, jak Izraelita słabo zasiął albo słabo zakręcił się, kiedy było, był okres zimowy, kiedy padało, kiedy były korzystne warunki, no to w zimie cierpią. Prawo siania i zbierania jest potężne. Wiecie, my czasami myślimy, dlaczego coś mnie spotyka? Dlaczego coś takiego dzieje się w naszym życiu? A kiedy się w głębiej spojrzymy w siebie, to się okaże, że to decyzja, którą podjąłem kilka miesięcy wcześniej, a nawet może kilka lat wcześniej, doprowadziła mnie do tego miejsca, w którym nie chcę być. Więc kiedy jesteś w takim suchym miejscu, nie chodzi o to, żeby teraz rozkminiać, rozpaczać, że jest tak ciężko, źle. Jest ważne o to, żeby właśnie się zorientować, dlaczego w tym miejscu jesteśmy i po prostu, żeby nie popełniać na przyszłość podobnych błędów. Bo wiecie, kiedy jesteśmy w takim miejscu, to jesteśmy skłonni wtedy, by obwiniać. Po pierwsze, żeby obwiniać siebie. No jasne, no, mówiłem przed chwilą o prawie siania i zbierania, to nie chodzi o to, żeby teraz siedzieć, rozpaczać nad sobą, co ja zrobiłem i tak dalej, oskarżać siebie, rozkminiać, że mogłeś zrobić to lepiej, prawda? Tylko chodzi o to, żebyś wyciągnął wnioski, zobaczyć, co zrobiłeś nie tak, nie popełniać tych samych błędów. Wiecie, to jest czas na to, aby wzmocnić trzeźwe myślenie, a nie emocje. Druga rzecz, w czasie tej suszy jesteśmy w stanie obwiniać Boga. No jak On mógł na to, do tego dopuścić? Jak On mógł na mnie to zesłać? Jak On mógł mi zabrać wodę? Przecież jestem taki sprawiedliwy. Wiecie, powtarzam. My w takich miejscach jesteśmy nie przez Boga. Być może było tak, że Ty szedłeś gdzieś w jakieś miejsca, Bóg do Ciebie mówił, ostrzegał, ale kiedy nie słuchasz, no to, to cóż, to, to ładujesz się tam, gdzie, gdzie się ładujesz, tak? Jeremiasz mówił, kto się uskarża, niech się uskarża na swoje własne przewinienia. Bo to one sprawiają, że człowiek przyciąga nieszczęście. I kiedy jesteśmy w takim miejscu, jesteśmy też skłonni do tego, by oskarżać innych ludzi. A to przez niego, a to przez tamtą. Wiecie, to działa na wielu poziomach. To przez tego polityka, to przez Tuska. Inni mówią, to przez Kaczyńskiego. Rzucam nazwiskami, ale wiecie... To jest powszechne. W internecie. Bo po prostu ja z paru rzeczy zrezygnowałem, bo, bo to jest jakaś porażka i najgorsze, wiecie, że to tak wciąga w jakiś stopniu. Jesteśmy w stanie obwinać braci i siostry z kościoła siebie nawzajem. W rodzinie, wiecie, ja odkryłem, że marudzenie to jest subtelna forma oskarżania kogoś. Tak więc, kiedy marudzisz, nie, nie, nie, nie, nie to tak naprawdę w podtekście jest to, żeby kogoś oskarżyć o coś, tak? Wyrażasz swoje niezadowolenie, mając w tej podświadomości, że kogoś oskarżasz, tak? Czy współmałżonka, czy... czy... No wiecie, co ja będę mówił, wiecie dobrze, o co chodzi, nie? Każdy tego doświadczył, ja też. I nie mówię, że tu jestem niewinny. Tak więc marudzenie jest supremną formą oskarżania wiecie, jaki ty masz interes w tym, żeby kogoś oskarżać, żeby tracić czas na to, żeby kogoś obwiniać. Wiecie, ty kogoś obwiniasz, a ten ktoś może nawet jest z tego nieświadomy, żyje sobie, jest uśmiechnięty. Obwinianiem kogoś jest podobnie, to jest podobna energia jak w przypadku nienawiści. Ty kogoś nienawidzisz, ten ktoś może nawet o tym nie wie, ale ta nienawiść ciebie niszczy. To słynne przysłowie, Nienawidzieć kogoś, to jak pić truciznę i myśleć, że temu komuś to zaszkodzi. Podobnie jest z obwinianiem. To jest tak, jakby pić truciznę, myśląc, że komuś to zaszkodzi. Po co? Co ci to da? A nawet jeśli doprowadzisz do tego, że ktoś poczuje się winny, co ci to da? Co to zmieni? Tracisz tylko czas. My tracimy właśnie czas, tracimy naszą uwagę właśnie na obwinianie, tracąc z oczu wszechmogącego. Tak, bo co możesz zrobić w tym miejscu? Co jest najlepsze? Spojrzeć w niebo. Wyczekiwać deszczu. Szukać tego klucza, który sprawia, że deszcz spadnie. I ten klucz jest u Boga, prawda? Pragnąć manifestacji deszczu, manifestacji ducha, jego słowa, jego obecności, jego objawienia. Wiecie, prawda też jest taka, że my myślimy, że Bóg do nas nie mówi, ale mówi cały czas. To jest inna sprawa, że my myślimy, że powinna padać ulewa, a tu mrzy deszczyk. Ale wiecie, akurat to, że mrzy, akurat że jest lekki deszczyk, to jest najlepszy w tym momencie dla nas. Tylko my tego czasami nie zauważamy. Wiecie, kiedy nam się zepsuje telewizor, czy ktokolwiek. Wiecie, bo my mówimy, Bóg do nas nie mówi. Czy ktokolwiek dzwoni do stacji gdzieś tam w Warszawie i mówiąc, że coś nie tak z jego telewizorem, musi być z nadawaniem, bo, bo telewizor siadł. No raczej nie, raczej sprawdza odbiornik, prawda? Kiedy masz wrażenie, że Bóg nie mówi, ja podkreślam to wrażenie, to sprawdź odbiornik. Sprawdź siebie, sprawdź swoje serce. Być może potrzeba dostrojenia. Ja swego czasu sporo mówiłem o tym, że wiecie, my mówimy na wszelkie sposoby, na różne sposoby, niekoniecznie mówiąc, prawda? Przez mowę ciała i tak dalej, przez emocje. Pamiętacie, dość często to się przewijało w moim... W tym, co mówię, wiecie, i z Bogiem jest podobne. Bóg nie tylko mówi poprzez Słowo, On mówi na wszelkie sposoby. Nic do hebrajczyków mówi, że Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do swego ludu że przez ostatnie dni przemówi przez Syna, tak? Przez osobę. Wiecie, ja miałem takie zdarzenie jakieś 2-3 lata temu, jechałem sobie z Legnicy, z... odwoziłem córkę i tam jej koleżanki z koncertu, to było druga, trzecia w nocy. Był objazd i przejeżdżałem przez... Przez las, w którym nigdy wcześniej nie byłem. Tak jadę sobie pięćdziesiątką, a może sześćdziesiątką, gdzie można dziewięćdziesiąt. Wiecie, tak poczułem w sobie, że powinienem maksymalnie zwolnić. Wiecie, miałem, miałem chęć zignorować to wrażenie, ale sobie myślę, dobra, tam dziewczyny śpią, nikt nie będzie widział, że, że robi jakieś dziwne, głupie rzeczy, prawda? A jak się przejadę te dwadzieścia na godzinę przy, przez... Przez jakiś okres czasu to nic się nie stanie, a sprawdzimy to. Wiecie, zwolniłem do 20, wyjechałem z tak, takiego zakrętu. Na środku drogi stały dwa dziki, jakby nigdy nic. Gdybym jechał pięćdziesiątką, po prostu, wiecie, ja już miałem przygody z dzikami, miałbym drugą. Gdybym pozwolił sobie na to, by wypuścić to wrażenie, co to było, co to było za wrażenie? To było... To było to, że Bóg w taki sposób przemówił do mnie i uchronił mnie od czegoś. Wiecie, Księga Hioba mówi, że Bóg wiele razy mówi do nas, ale nie słyszy się Jego głosu. I to jest właśnie to, kiedy, wiecie, nie jesteśmy świadomi, nie jesteśmy wrażliwi na Jego głos, na Jego prowadzenie, jakkolwiek to nazwiesz, to wtedy się ładujemy w miejsca bezwodne. Więc lepiej takich miejsc bezwodnych uniknąć, ale jak już jesteś w takich miejscach, to Bóg też jest w stanie tego użyć i ci pomóc. Czasami, kiedy właśnie czujemy się jak nasycone koty, kiedy jest nam tak bardzo dobrze, wiecie, jest taki luzik i tak dalej, bywa, że pojawiają się okresy suszy po prostu dlatego, żebyśmy zaczęli na nowo pragnąć Boga. W Piątej Mojżeszowej jest ostrzeżenie, że owszem Bóg będzie błogosławił, ale uważaj, żeby twoje serce, kiedy będzie ci dobrze, kiedy będzie obfitość, dostatek, nie zaczęło mówić, o, to jest dzięki mojej sile i żebyś nie zaczął zapominać o Panu. I czasami właśnie z tego względu pojawiają się miejsca suszy. Po tym wszystkim ja myślę, że ważne jest to, żebyśmy wyciągnęli sobie to, jak bardzo ważny jest deszcz, jak bardzo ważny jest Duch Boży, wiecie, bo my możemy sobie głosić ale jeśli Bóg tego nie będzie wspierał, to wiecie, to będzie taka dobra pogadanka. Nic więcej. Wiecie, my możemy sobie tu grać, śpiewać, ale to będzie tylko występ, jeśli nie będzie w tym ducha. My jesteśmy jak właśnie Izrael. My budujemy pewne kanały, może służby, czy też nasze życie po prostu. Budujemy coś, nasze kanały, ale jeśli woda tego nie nawodni, to na co te kanały? One wręcz śmiesznie wyglądają, takie suche. My możemy, musimy mieć tą świadomość, że potrzebujemy deszczu w naszym życiu. Na koniec Zachariasz 10.1. Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. Pan stwarza chmury burzowej, zsyła deszcz. On daje ludziom chleb, zieleń na polu. Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. I wiecie, to nie, nie chodzi o sam fakt proszenia, o tym, żeby powiedzieć proszę Cię Panie. Ale wiecie, kiedy ktoś prosi, to po prostu pragnie. I pytanie czy jest we mnie, czy jest w tobie to pragnienie deszczu ducha, to pragnienie jego obecności, to pragnienie jego manifestowania się w najmniejszych sprawach w twoim życiu. Czy jest pragnienie to takie wewnętrzne zaproszenie dla niego, aby on uczestniczył w twoim życiu. Wewnętrzne pragnienie tak jakie było w Dawidzie: Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, ciebie pragnie dusza moje. Prawda, to jest z jednej strony, z drugiej strony niech będzie w nas ta radość, jak radość Izraelitów, kiedy zaczyna pada deszcz, kiedy zaczyna objawiać się Duch Święty, niech będzie w nas taka sama radość, jak tych ludzi, wiecie, w kawiarence, którzy tam wybiegli, jak dzieci tańczyli, skakali, pada, pada błogosławieństwo, prawda? Ja myślę, że teraz na koniec zaśpiewajmy o rzece, o rzece wody żywej, o Duchu Świętym, z jednej strony prosząc, o to, żeby tej wody było w naszym życiu jak najwięcej, z drugiej strony dziękując Mu za te, za te rzeki, które są. Mamy więc zaśpiewajmy dla Niego.